to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 Nie zdążyłeś posłuchać w radiu? Nic straconego. Włącz podcasty Radio Afera w serwisie Spotify. Dobry wieczór. Audycja Goodnight Collective. W soboty o 13.00. Witamy po ciemnej stronie nieba.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 Pomysły na weekendowe wypady za miasto proponujemy w soboty o godzinie 12. Dzień dobry, cześć. Ja nazywam się Katarzyna Rybicka i mam zaszczyt prowadzić dla Was program na peryferiach. W sumie tak, zaglądam w kalendarz, to chyba najwyższy czas byłoby Państwa zapytać, jak postanowienia noworoczne czy jeszcze Państwo o nich pamiętają, czy już się Państwo zrealizowali, czy już dali sobie Państwo z nimi absolutnie spokój. Jeżeli chodzi o mnie, ja nie miałam ich za dużo, ale w szczęści już się nie wywiązałam, a część dalej pilnuję, więc chciałam zapytać, jak z tym jest u Państwa. Jeżeli chodzi o dzisiejszą audycję, wrócimy sobie do miejscowości sprzed tygodnia, czyli dalej będziemy kontynuować rozmowę o Koninie. Więc za Część realizatorską odpowiada dzisiaj Mateusz Szlass, który będzie również puszczał nam dzisiaj najlepszą muzykę. Zresztą tak jak zawsze na audycji. Tycho buduje! Kombinat, to skarga, ja jestem What is- yes. Wracamy sobie do Konina, o którym mówiłam już w zeszłym tygodniu, bo o Koninie nawet nie zdążyłam Państwu opowiedzieć wszystkiego, co myślałam, że zdążę opowiedzieć. Więc dzisiaj nie będzie ani historii, ani heraldyki, ani żadnej tego typu rzeczy. Najpierw chciałabym zacząć od przypomnienia, co już zwiedziliśmy właśnie w tym mieście, czyli właśnie Fontannę Konia, którą mijaliśmy od razu po wyjściu z dworcu, Centrum Kultury Pałac Edwarda Reymonta oraz jego białą fabrykę, nad którą bardzo długo się rozwodziłam. Ze względu właśnie na to, jaka ona jest piękna, jaka to jest ważna historia w sumie dla Konina, też wspominałam o tym, że ta fabryka i ten pałac no, nie mieściły się wtedy w granicach Konina, że to była miejscowość, którą dopiero później do Konina przyłączono. I też dzięki temu właśnie przez to przyrównywałam Konin, do poznania i dzisiaj też parę takich porównań będzie i też będzie dzisiaj historia o tym jak jedna wieś została do Konina przyłączona więc faktycznie dużo takich nawiązań historycznych mimo wszystko będzie ale tak stricte samej historii dzisiaj nie był bu bulwar nadwarciański właśnie z którego bardzo dobrze widać właśnie i tą białą fabrykę i ten pałac właśnie nadal w sumie ten pałac gruje tak naprawdę nad innymi budynkami ta biała fabryka nadal w sumie przypomina o tym, jaka historia konina w sumie jest. No i oczywiście no, nie mogliśmy nie powiedzieć o pomniku konia, czy o pomniku seksownego konia, jak to ludzie też, z, też mówią o nim, czyli właśnie o tym pomniku gdzie jest tors mężczyzny i wielka głowa konia. Doszliśmy na rynek Starego Miasta w Koninie, czyli na Plac Wolności. I tutaj też rozmawialiśmy o tym, że przy e, właśnie placu jest najstarsza zachowana kamienica zwana Domem, Domem Jana Zamełki i że to jest taka kamienica, którą warto odwiedzić. I doszliśmy aż do ratusza, który faktycznie stricte na środku Starego Rynku nie leży. Kiedyś był na środku Starego Rynku, ale ten ratusz faktycznie przeniesiono i ten ratusz jest teraz, tak jakby to powiedzieć, na złączeniu dwóch ulic. To było 3 maja i czegoś jeszcze nie przypomnę sobie w tym momencie. I że przed tym ratuszem stoi również pomnik. No i ten ratusz tak naprawdę jest piękny, jest fantastyczny i jest bardzo interesującą budowlą. I w sumie tutaj skończyliśmy. A szkoda, bo chciałam Państwa poprowadzić jeszcze dalej, aż do supa konińskiego, czyli tak naprawdę chyba najważniejszym zabytku konina. Albo takim, o którym było naprawdę głośno, albo który się naprawdę bardzo mocno ludziom kojarzył, zanim faktycznie pomnik konia powstał. A właściwie czym jest słup koniński? No i jeżeli państwo stęcenie się za legendami, to ja taką legendę tutaj przy tym słupie państwu opowiem. Bo jest taka legenda, ale to zostaje tylko i wyłącznie między nami, że ten słup, który teraz stoi, to nie jest prawdziwy słup, tylko to jest wierna kopia pierwowzoru. I że tylko dwie osoby w mieście, a to jest duże miasto, wiedzą, co tak naprawdę stało się z oryginałem i gdzie ten oryginał jest. I jeżeli jedna z tych dwóch osób zginie, umrze, to wybiera się kolejną osobę, która wie, żeby zawsze były dwie osoby, które wiedzą. Żeby zawsze ktoś mógł wiedzieć, żeby zawsze ktoś mógł go odnaleźć. I jest to przekazywane z osoby na osobę i tylko Dwie osoby wiedzą, ewentualnie jedna przez jakiś czas, ale zawsze dwie osoby wiedzą, gdzie to jest. No i narodziło się to prawdopodobnie w XIX wieku, w sensie ta legenda, kiedy słup przenoszono z placu zamkowego przed kościół, a właściwie przed farę. O tym kościele też będziemy sobie dzisiaj rozmawiać. No i zbiegło się to w czasie z rozbiórką e, Zamku końskiego i podobno słup przenoszono szybko i pod osłoną nocy, więc w głowach ówczesnych mieszkańców mogły narodzić się wątpliwości i rozmaite domysły, co się właściwie tak naprawdę z tym słupem stało. No ale to jest właśnie taki najstarszy zabytek. Kamienny słup. Romański kamienny słup, wykonany z piaskowca, który liczy takie 2,5 metra wysokości i posiada taki bardzo charakterystyczny, cylindryczny kształt zwężający się ku górze. No i on też jest zakończony kuliście i jest na nim taka łacińska inskrypcja, składająca się z czterech wersów, z którym każdy poprzedzony jest znakiem krzyża. I ja tych wersów nie będę Państwu czytać w oryginale, mogę ewentualnie y, przeczytać wersję właśnie przetłumaczoną, ale w sumie nie uważam, żeby to miało jakiś większy na ten moment sens. To jest w ogóle taka zagadka, co się działo w ogóle z tym słupem. Skąd się on wziął, kiedy on tak właściwie jest i dlaczego on powstał, bo on jest przedmiotem naukowych sporów, hipotez. Dotyczą one między innymi osoby fundatora, przekładu łacińskiego, bo w ogóle łaciński tekst był wcześniej, a później był przekład, i jest na przykład z XII wieku napis. A konieńskim słupem wspomina już Jan Długosz, łącząc jego fundację z Piotrem Włosem Włoszczyńskim albo Duninem, bo Dunin też będzie nam się tutaj wiele razy pojawiał, który według innej hipotezy przypisuje się jeszcze wykonania komuś kompletnie innemu. I pierwotnie ten słup stał przy konieńskim zamku zniesionego przez króla Kazimierza III Wielkiego, strzegąc przeprawy przez rzekę Wartej, stanowiący taki element linii obronnej przed zagrożeniem krzyżackim. Jeszcze inna teoria mówi, że jest to znak drogowy, jeden z najstarszych znaków drogowych, ustawiony w odległości 52 km od Kalisza i Kruszwicy, jako najstarszy znak drogowy w Polsce. Czym naprawdę jest subkoniski? Kto go ufundował? z kiedy są napisy, z kiedy jest tłumaczenie, to wszystko jest bardzo, bardzo płynne. Ale Słup Koniński jest bardzo ciekawym obiektem do obejrzenia, a jeszcze ciekawszą właśnie historią tego, czy faktycznie tylko dwie osoby wiedzą, gdzie jest oryginał i czy to jest kopia. Czy faktycznie to był znak drogowy? Czy faktycznie to był pierwsza jakby rzecz, która pilnowała wjazdu do zamku, która właśnie stała przed przed tą wartą i, i pilnowała. No, tak naprawdę tutaj tych hipotez mamy naprawdę, naprawdę wiele. I proponuję Państwu pojechać, zobaczyć go na własne oczy i poczytać, ile tam jeszcze historii za takim jednym, metrowym supem się kryje. Gotowi? Tylko nie drewniany, a piaskowy. I nie koń, tylko kościół. Jeżeli mówimy faktycznie tutaj o koninie, nie mogę nie powiedzieć o jednym z najpiękniejszych kościołów. I ja nie rzucam tutaj słów na wiatr. Jak po raz pierwszy do niego weszłam, to ja się poczułam jak ten przysłowiowy kot na pustyni. I ja nie wiedziałam, na czym mam zwrócić jako pierwszą uwagę. Bo z każdej strony kolejny element przykuwał moją uwagę. Dzieje się tam ogrom rzeczy. Ale zanim wejdziemy sobie do wnętrza, bo minęliśmy już tutaj słup koniński, to chciałabym Państwu troszeczkę o tym kościele powiedzieć historii i legendy bo trafiłam na kolejną legendę, tak jak była legenda, dlaczego jest koń w herbie, tak jak była przed chwilą legenda o tym, że słup ma takich, tu wie osoby, które wiedzą, gdzie jest jego pierwotna wersja, albo przynajmniej taka jest legenda, tak jest jeszcze jedna legenda, że w podziemiach jest przejście pomiędzy budynkami w mieście. I mówi ona właśnie o połączeniu zamku z kościołem świętego Bartłomieja. I ta pogłoska pojawiła się prawdopodobnie w latach 60. ubiegłego wieku, kiedy prowadzono prace archeologiczne i na placu zamkowym. I stanowisko archeologów było oddzielone wysokim płotem, za którego nie dało się nic zobaczyć. No i też ta pogłoska mówi, że było jeszcze jedno przejście między szkołą numer nr 20, a klasztorem Franciszkanów, Ale wróćmy sobie do historii, bo pierwotny kościół świętego Bartłomieja stał już w wieku XII i był filią kościoła y, Pawła i Piotra na Starym Mieście. I według legendy został on ufundowany przez Piotra Właścica Dunina, czyli właśnie komesa Bolesława Krzywoustego. I świątynia to została spalona w czasie najazdu krzyżaków w 1331 roku. A w wieku XIV i XV został kościół odbudowany i powiększony. I taką najstarszą jego zachowaną częścią jest obecna Zachrystia, czyli dawna kaplica świętej Trójcy, wzniesiona prawdopodobnie na początku wieku XIII. I obecny kościół Świętego Bartumieja jest budynkiem murowanym z cegły, z blokami piaskowca, a w najstarszych partiach budowli jest on orientowany. A ściany od zewnątrz są oszarpowane. Czyli to znaczy tyle, co są zrobione takie odciążenia, żeby cały ciężar kościoła nie skupiał się jakby na jego środku, na jego dachu. Więc jest to takie, takie odciążenie. Przez to bryła już sama z zewnątrz jest całkiem interesująca, bo to jest taki trzynawowy korpus główny. Nawet boczne są niższe. I one też tak przylegają. Jest trójboczne prezbiterium. I z zewnątrz to wygląda tak, że no zobaczą Państwo budynek faktycznie cegla ceglany, który ma pierwszą jakby tą główną część większą i te po, po bokach wyraźnie mniejsze, wyraźnie niższe. Bym powiedziała, że tak są w dwie trzeciach wysokości. Ale... O, co się dzieje w środku? W środku, jak Państwo wejdą, to pierwsze, co Państwo zobaczą, to sklepienie gwiazdkowe. Czyli to jest takie sklepienie, które ma bardzo dużo takich, powiedziałabym, żeber. O, to będzie chyba najlepsze określenie. I cały sufit jest niebieski. I tutaj pragnę przypomnieć, że kolor niebieski przez wieki był jednym z droższych kolorów przez to, jak się go właśnie Tworzyło, więc to też jest takie bardzo znaczne ściany. Są takie pomarańczowo-złote. Jest dużo fresków w nawach bocznych wydzielone są e, ostro, nawy boczne są wyznaczone ostrołukowymi arkadami wpartymi na filarach. Jest prezbiterium i nawa główna pokryte są sklepieniem właśnie takim gwiazdzistym, a na wyboczne siatkowanym, a natomiast kaplica Przemysława pańskiego krzyżowo-żebrowym. Obok jest neogotycki ołtarz główny, jest prezbiterium ze szczególnym zaznaczeniem renesansowego, bogato zdobionego satę. Tam się naprawdę wiele, wiele rzeczy dzieje. Tego się nawet nie da do końca opisać. Znaczy da się opisać, ale trzeba używać takiej ilości słów, że, że ja nawet nie wiem, czy ja taką ilość słów tak naprawdę znam. Jeżeli państwo wejdą, zachwycą się państwo, bo tak naprawdę sam kościół, ta nawa główna jest sama w sobie przepiękna. Ale jeżeli wejdą państwo troszeczkę w lewo, troszeczkę w prawo i zobaczą te mniejsze części Kościoła, to tak naprawdę każda jest zrobiona trochę inaczej. Nawet mają różne sklepienia, bo się pojawia i krzyżowe, i gwiazdkowe, i żeberkowe. I tego jest naprawdę, naprawdę masa. I jest coś tam takiego jeszcze ważnego, o czym należałoby pamiętać. A, jest murowana, trójkątygnacyjna jeszcze dzwonica obok. Więc... Tak naprawdę jest to taki najważniejszy, bym powiedziała, punkt Konina, bo jest faktycznie ten słup. Jest ten przepiękny kościół, który już z zewnątrz robi niesamowite wrażenia, ale w środku jest jeszcze piękniejszy. No i oprócz tego wszystkiego jeszcze stoi dzwonica. Ona jest trójkoordynacyjna, jeżeli teraz dobrze pamiętam, która też. I jest przepiękna. I z czego co pamiętam, to również jest stworzona z tego piaskowca brzezińskiego, czyli właśnie piaskowca, który był wydobywany w niedalekiej okolicach od Konina. I ja chyba bym musiała zacząć zapraszać Państwa w tym momencie na przynętę kulturalną, więc najpierw troszeczkę muzyki, potem przynęta, znów muzyka. I wrócę i opowiem Państwu, dlaczego mówi się, że Konin to miasto, w którym płynie energia.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 Наста.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 I mówiłam, że jakby Konin to jest... ma taki dopisek, tu płynie energia. I dlaczego właściwie mówi się, że Konin tu płynie energia? Ano dlatego, że tu jest największa elektrownia słoneczna w Polsce. I jeżeli by spojrzeli Państwo na... z góry tak na Konin, no to Konin jest takim bardzo dużym miastem, takim bardzo rozległym, bym może nawet wręcz rozlanym, bo ma taki kształt. I jest takie miejsce, taki powiedziałbym cypelek gdzie faktycznie ta elektrownia jest. Więc faktycznie Konin to miasto, gdzie płynie energia właśnie przez największą elektrownię słoneczną w Polsce. Ale w ogóle mówiąc o Koninie, nie można byłoby zapomnieć również tego, że to jest miasto, które jest bardzo, bardzo zielone i w którym jest naprawdę bardzo dużo jezior. Bo to jest dla mnie coś wręcz niesamowitego, że jedno miasto może mieć aż tak naprawdę tyle zielonych terenów, Tyle jezior. I ja bym chciała kilka właśnie wymienić, bo w ogóle jest naprawdę duży park. I w tym parku y, można zobaczyć, to się park Chopina nazywa, jest dąb w parku. Dąb w parku Chopina jest w ogóle z jeszcze ważnych dębów, bo w ogóle też mają bardzo dużo takich drzew, które są pomnikami przyrody. Ja się skupię dzisiaj tylko i wyłącznie na dębach, y, bo... Tych drzew jest chyba 15, jeżeli teraz pamięć mnie nie myli, więc jest tak, dąb Zwiadowca, czyli dom Przypułkowy, jest dom Hendryk i dąb Karol i to są dwa okazałe dęby rosnące właśnie w parku Fryderyka Chopina i jest dąb Ignacy i to jest dom Przypułkowy, również znajdujący się w parku imienia Fryderyka Chopina i jest dąb Stanisław. I to jest też wielkie drzewo w parku Chopina. Dlaczego ja też o tym wspominam? Bo to jest stary park, też historyczny park, który można powiedzieć, że jest dalej w centrum tak naprawdę miasta, bo tak naprawdę wszystko tutaj, o czym mówiłam państwo, ono, to jest jeden kawałek konina. Ja nawet nie opisałam państwu całego konina, tylko tak naprawdę jeden jego fragment, bo te wszystkie punkty, które my przeszliśmy i w zeszłym tygodniu, i w tym tygodniu, to to są miejsca, które są tak naprawdę obok siebie. Jeżeli faktycznie z dworca pójdą Państwo w linii prostej, przejdą Państwo przez warte, to faktycznie te wszystkie punkty Państwo zobaczą. Żeby dojść do parku Chopina, trzeba byłoby troszeczkę odbić. No i faktycznie w tym parku mogą Państwo zobaczyć choćby te dęby. Ale w ogóle coś, o czym nie wspomniałam, a o czym warto byłoby wspomnieć, to lista jezior, które w ogóle administracyjnie znajdują się w Koninie. Czyli jest to jezioro Głosławskie, Piątnowskie, Pietnawskie, y, Zatorze, jezioro Czarna Woda, jezioro Licheńskie, jezioro Śleńskie, jezioro Mikorzeńskie i Budzysławskie. I chyba to są wszystkie jeziora. W ogóle jest to też nazywane miastem, jezior. I te jeziora też się charakteryzują, przynajmniej część z nich, bardzo wysoką temperaturą, bo latem to jest aż 20 stopni. Nie, aż 30 stopni. Licheńskie jezioro potrafiło osiągnąć 30 stopni temperatury latem. To jest już tak naprawdę zupa jedna wielka, a nie jezioro w tym momencie, ale tak, jest coś takiego. W ogóle te jeziora są naprawdę bardzo, bardzo ładne, błękitne i w sumie... Kupią mi z tym, że dopiero teraz Państwu o tym przypominam, że koin oprócz tak naprawdę fascynującej historii, historii na różnych etapach, mimo tak naprawdę wspaniałych budynków tutaj, choćby Kościoła Świętego Bartłomieja, ciekawostek, ogromnych ciekawostek, jak faktycznie Słup Koniński, że dopiero teraz pomyślałam o tym, żeby wspomnieć Państwu o jeziorach. A w sumie robi się coraz cieplej, więc jak najbardziej zapraszam Państwa, żeby również zobaczyli Państwo te polskie Malediwy, bo tak możemy nazywać jak najbardziej jeziora konińskie i po prostu też się w nich wykąpać, że nie tylko zobaczyć wartości w budynkach, w historii, ale również zobaczyć tutaj ogromną wartość w przyrodzie, czy właśnie w Parku Chopina, czy właśnie przy tych wszystkich dębach, które nie tylko są w Parku Chopina, ale jest wiele innych pomników przyrody rozsianych, których nie, nie wymieniłam wszystkich, ale naprawdę jest ich jeszcze sporo. I zajrzeć faktycznie nad brzegi tych jezior, bo faktycznie na brzegach samych jezior też jest przepięknie, ale też się w tych jeziorach wykąpać. Naprawdę nazywanie tej części, czyli tak naprawdę drugiej części Konina, bo mówiłam tak naprawdę cały czas o jednej drugiej części Konina, jeżeli wyjdą państwo z dworca, to zamiast iść. Właśnie w stronę rynku, pójdą Państwo w drugą stronę. To faktycznie pójść nad te jeziora i zobaczyć, popływać, sprawdzić na własnej skórze, czy faktycznie to można nazwać polskimi malewitami. Ma Oczywiście, polskie Malediwy i czy faktycznie te jeziora są takie błękitne i są faktycznie takie ciepłe, jak mówię to ja i jak opisują. To wszyscy inni, którzy tam byli. Wystarczy cichy wiatr, szept Wystarczy biały konar brzozy. Nie kręci się Ten o tobie film Znów idziesz ze mną film zwiedziliśmy sobie całe południe Konina, czyli wszystkie te najważniejsze miejsca plus faktycznie tą elektrownię. I jedyne, o czym sobie nie wspomniałam, to o dawnej synagodze, ale tak naprawdę dawną synagogę mogą oglądać państwo tylko z zewnątrz, więc na razie ją zostawiamy. Mówiłam też o jeziorach, że tych jeziorów jest, jezior jest faktycznie kilka i są piękne, są wspaniałe, są ogromne. I wspominałam też faktycznie o dębach, o pomnikach przyrody. Tutaj skupiłam się przede wszystkim na dębach, nie wymieniłam też wszystkich. Mówiłam też o parku Chopina, który jest, stary, który jest historyczny, do którego też warto przejść, zobaczyć te starodrzewia. Więc ja bym proponowała zobaczyć chociaż drugą stronę kanina, czyli tą właśnie północną. I takim pierwszym miejscem, do którego chciałabym państwu zabrać, to są ruiny dworku rodziny Kieleckich. I ja mówiłam już, że tak naprawdę... Konin był mały i później doczepiał do siebie kolejne wsie. I jedną z takich wsi, którą jakby wchłonął, wchłonęło to miasto, był Maliniec. I w Malincu właśnie powstał ten dwór, dwór rodziny kieleckich, teraz to już są ruiny, ale faktycznie ten dworek bardzo jest ładny i uważam, że warto byłoby go zobaczyć. W ogóle tutaj w historię tego miasteczka, tego Mieleńca nie będziemy się mocniej zagłębiać, bo on jak jest już wspominany, to on jest wspominany, wspominany z innymi wsiami, z innymi tak naprawdę majątkami, które należały do jednej i tej samej osoby i faktycznie można odnaleźć go tak naprawdę sprawdzając y, kto jakie komu podatki i kto kiedy ewentualnie to przejmował. I tak naprawdę to jest głównie tyle, co o tym wiemy. Ale jeżeli chodzi o sam dworek, no to to jest taki twór eklektyczny. Budnek parterowo-piętrowy, zbudowany, co jest całkiem interesujące na rzucie litery T, czyli on nie jest taki klasyczny. Jest on podpiwniczony, nakryty takim dwuspadowym dachem, a na części południowej, wybudowanej w osi, odbudowano poprzeczne piętrowe skrzydło z wejściem od północy i odsłoniętym skromnym gankiem z dwoma kolumnami. No i ta część posiada takie pseudobarokowe szczyty, wieczące boczne elewacje. A tak najprościej rzecz ujmując, jeżeli staną Państwo przed nim, no to zobaczą Państwo taki szary budynek, faktycznie gdzie jeszcze widać te cegły. Od boku będą widzieli te Państwo takie zdobienia, takie trochę bym powiedziała bufiaste, że ten, ten czubek, ten jakby szczyt nie jest taki ostry, tylko faktycznie on jest z takich złożony fal z takich bardziej bufiastych kształtów. Czy warto podejść i warto zobaczyć? Oczywiście, że warto go zobaczyć. Poza tym jest tam również pozostałość parku z drugiej połowy XIX wieku. Ten park ma jakieś 2,5 hektara i jest podzielony między ulicą Przemysłową a Brunatną. Więc właśnie tam mogą Państwo tego dworka szukać i po prostu zobaczyć kolejny przykład ciekawego budownictwa. O czymś, o czym na pewno też warto wspomnieć, to Muzeum Okręgowe w Koninie. To jest tak piękna rzecz, bo ono jest zaraz przy jeziorze i ono jest faktycznie jeszcze koło tego i są te ruiny, więc zobaczą Państwo i ruiny, i jezioro, i muzeum. A muzeum znajduje się w zamku w Głosławicach, czyli faktycznie, bo ja mówię w Głosławicach w tym momencie, ale Gusowice to jest w tym momencie dzielnica, ale kiedyś faktycznie była to osobna wieś. I to jest taki piękny obiekt z zewnątrz, żeby go zwiedzić i żeby przebyć przez niego, to ja bym potrzebowała jakieś 5 godzin, może państwo zrobią to szybciej, ale faktycznie jest tam duże. No i utworzenie placówki muzealnej było już rozważane w 1936 roku na łamach prasy. No i w końcu udało się go zrobić. Zamek został oddany do użytkowania w 1986 roku. a Aranżację wystawy przygotowano według projektu pod kierownictwem artysty Plastyka Krzysztofa wenińskiego I w tym mo momencie możemy faktycznie to muzeum odwiedzać muzeum, W ogóle muzeum uzyskuje nagrodę pierwszego stopnia Ministra Kultury i Sztuki w konkursie na wydarzenia muzealne w styczniu 1999 roku. Więc jest to muzeum, które warto zobaczyć z kilku powodów. Właśnie ze względu na to, że ono się mieści w starym zamku, ale też właśnie ze względu na to, że faktycznie ten, to muzeum dostawało nagrody za to, co w środku możemy znaleźć. Więc nie tylko ta część taka bardziej historyczna, i tak powiedzmy, że bardziej, która jest sercem tak naprawdę Konina, ale też w dalszej części Konina jest rozsiane dużo więcej zabytków, dużo więcej miejsc, do których można byłoby się odnieść, niż może się państwu wydawać. Są Państwo, że ja bym prawie Państwu zapomniała powiedzieć o czymś. Ja bym prawie Państwu zapomniała dzisiaj powiedzieć o kościele świętego Andrzeja, który znajduje się w północnej części miasta, właśnie w Głosławicach i znajduje się koło Muzeum Okręgowego i też ma ciekawe swoje zbiory, więc też tam warto podejść. Tak naprawdę to są takie trzy miejsca zaraz obok siebie. Jak Państwo słyszą, Konin jest na tyle ogromnym miastem, na tyle interesującym miastem, że mogę o nim mówić bardzo, bardzo długo. Ja tak naprawdę dopiero po tych dwóch godzinach zarysowałam Państwu mniej więcej historię, bardzo delikatnie postacie, które tam występowały. Zarysowałam też Państwu to, jak to miasto się powoli rozrastało, bo to miasto faktycznie jest ogromne. Jeżeli spojrzeliby Państwo na mapę, Zobaczycie, że Faktycznie ten konin jest tak bardzo mocno rozrzany, bym nawet śmiała powiedzieć, że bardziej aniżeli jeziora, do których właśnie dotyka, bo jeziora raczej są płytkie, ale nadal są ogromne. Więc faktycznie konin ma do zaproponowania ogrom rzeczy. Czy ja bym proponowała Państwu zarezerwować weekend na konin? Proponowałabym zarezerwować tydzień żeby móc faktycznie tymi wszystkimi ścieżkami przejść. W ogóle w koni jest jeszcze coś takiego jak single track, więc jeżeli ktoś lubi jeździć na rowerze, to bardziej też na tą trasę poleciała, radziłabym pojechać, zobaczyć po prostu, jak ona wygląda. I tak mniej więcej prezentowałoby się to miasto, w którym możemy dostrzec trochę ruin, trochę kościołów, trochę niespotykanych rzeczy, Miasto, w którym płynie energia, które, jak słychać, nie tylko mnie pozytywnie nastraja. Za część tutaj no, tekstową odpowiadałam jak zawsze ja, Katarzyna Rybicka. Nie ukrywam, że była to dla mnie niesamowita przyjemność opowiadać o kolejnym miejscu. A za część realizatorską odpowiadał oczywiście Mateusz Szlasy. Również za muzykę, m.in. Za, za te piękne wilki, za Lady Punk, no i oczywiście za urszulę. Bo jak nie puścić piosenki konik na biegunach, kiedy mówi się o koninie. Dziękujemy Państwu bardzo za wysłuchanie i do usłyszenia za tydzień. Cześć!